że jeszcze żyjesz. Aż tak Cię nie zranił. Ale moje emocje! Spokój się. Emocje. Emocje to... Jeszcze na, na emocje nikt nie umarł. Na emocji się nie umiera. Na raka się umiera. Nie na emocje. Na oko można umrzeć, ale nie na emocje. że na emocji nikt się nie wykończył. Na myśli się nikt nie wykończył. Nikt. Rozumiesz? To jest... Jakby ingerencja ziemi do Twojego życia. Jestem zraniony, pogłębiony. Ja od 2001 roku nie jestem zraniony, nie jestem pogłębiony, nie jestem załamany jak stary dach. Tylko od 2001 roku idę do przodu i się rozwijam w sferze nadprzyrodzonej przez cały czas tak właśnie żyje, że ona jest świadkiem tego, córka od kiedy nasza się narodziła usta... no, dla niej sfera nadprzyrodzona jest tak, tak jasna, że u niej to się wręcz jakby, yy, wiecie, bo tak u dziecka widać, u niej to się wręcz jakby prze, przepływa, przeplata rozumiesz? przepływa to bo to jest normalne dla niej, no sfera nadprzyrodzona jest no pewnie, że jest, jak może nie być ona jest nadrzędną sferą Dzieciele, dlaczego chcę o tym, chciałem dzisiaj o tym mówić? Dlatego, że jeżeli Ty chcesz prowadzić zwycięskie życie, to musisz zrozumieć, że Twoje zwycięskie życie jest oparte na nadprzyrodzoności. A nadprzyrodzoność jest ściśle związana z prawdą, która jest w Twoim duchu i jest połączona z Bożym Słowem. Chcesz coś zobaczyć z ducha, to pójdź w słowo. Ktoś mówi, ja tak nie czuję ducha. Ja mówię, ja też nie czuję. Bóg mi świadkiem, że ja ducha nie czuję. O, ludzie mnie czasami pytają, jak tam czujesz te duchowe sprawy ja mówię, ja w ogóle nie czuję duchowych spraw ja czuję takie sprawy inne ja na przykład czuję jak ktoś śmierdzi to czuję padlinę na przykład, nie wiem, czujecie padlinę tam jak się tam zakopią kota zdechłego albo psa, jedziesz samochodem też przez klimatyzację wali nawóz na polu czuć jak cię ktoś uszczypnie rozumiesz? Czasami ludzie pytają, a jak ty się czujesz, jak usługujesz? Ja mówię, ja nie wiem, ja się, jak się czuję. A o czym ty myślisz? Ja mówię, czasami to o takich głupotach myślę, że się nie w głowie nie mieści. Przez moją głowę przechodzą różne głupie myśli, bo moja głowa jest w sfery ziemskiej. To przechodzą przez nią głupie myśli. Co ma przez moją głowę przechodzić? Same święte rzeczy? Może przez twoją przechodzą, nie przez moją. Przez moją przechodzą rzeczy natury ziemskiej. Różne świństwa, głupoty. Mam głupie sny. Dzisiaj miałem taki głupi sen człowieku, strasznie głupi sen. Gonili mnie jakieś bandziory, człowieku, tu mnie gonili, tam mnie gonili. Naokoło kościoła latałem, z tego kościoła mnie tam wyrzucili. W ogóle ja naokoło kościoła latałem, proszę Ciebie, miałem przy sobie jakieś pieniądze, oni mnie tu gonią, tam wyglądam, tu mnie gonią, proszę Ciebie tak się czekam, aż się obudzę. Bo tak, a ja już wiem, że Cicha jest w ogóle, wiesz, że ja śpię i wiem, że to głupota wiesz, śpię, głupota mi się śni, śpię mi się głupota mówię, obudzę się, będzie dobrze, wstałem rano, powiedziałem halleluja, zapomniałem, od razu mi wszystko odeszło, wiesz o co chodzi, co się śniło, mówię straszna głupota mi się śniła, tutaj porę ją mam przed oczami, jakieś chlewki, jakieś tego wiem, że jeszcze powiem 18 razy halleluja i to zniknie nie będę pamiętał pojutrze, tak bo to jest sfera ziemska to gnój, to gnój gnój, co mi gnój obchodzi nie rozmawiamy, na salonach się nie rozmawia o gnoju rozumiesz? Musisz żyć w sferze Nadnaturalnej Twój duch Jest ściśle związany Z duchem bożym I jest odzwierciedlony w słowie Jak przychodzi lęk natury ziemskiej A ty czytasz tak Nie bój się i nie lękaj Tak? To wiesz co jest nadnaturalną sferą? Nie bać się i nie lękać Jak się mam nie bać i nie lękać Jak ja się boję i lękam posłuchaj sfera nadprzyrodzona jest większa niż sfera naturalna, wiesz co zacznie robić zacznie mówić z punktu widzenia sfery nadprzyrodzonej nie boję się i nie lękam, nie boję się i nie lękam ile razy mam mówić, ja mówię a ile jesteś w stanie wypowiedzieć tych rzeczy na minutę, tyle lepić serca, siedemdziesiąt parę razy, nie boję się nie lękam nie boję się nie lękam, nie boję się nie lękam sfera naturalna zgłupieje, powie o wariatka, no wariatka, siedemdziesiąt razy na minutę mówi nie boję się nie lękam i odejdzie od ciebie lęk Lęk od ciebie odejdzie, bo przestanie mieć jakby naczynie z ciebie. Bo ty będziesz w sferze nadprzyrodzonej. Nadprzyrodzonej. Ostatnio mnie osoba taka pyta, mówi: bo jestem tak dołowana przez moją matkę, co mam zrobić? Ja mówię: A jest z Tobą dorosłą ta osoba, ma męża i tak dalej. Ja mówię: Wiesz, co ma zrobić? Mówię: Powiedz, do, jak jeszcze raz Twoja mama do ciebie zadzwoni, mama jest nienawrócona i powie do ciebie e, e, coś, to powiedz jej, że jeżeli jeszcze raz tak zrobi to zmienisz numer telefonu i się do niej nie odezwiesz w ogóle bo ty nie masz nic wspólnego z ludźmi według ciała do mnie by zadzwoniła raz drugi powiedział: mamo kocham cię ale jak jeszcze raz, powtarzam jeszcze raz będziesz mnie dołować przez telefon to zmienię numer telefonu i ci go nie podam a jak do mnie zapukasz i przyjdziesz no nie bez zapowiedzi, to ci nie otworzę ktoś powie, ale, ale przecież jest napisane czci ojca swego i matkę swoją ja mówię, no tak właśnie ją uczczę to będzie taka cześć której od, które oddam tej matce bo ta matka o nas nie rozumie że przez to, co ona robi to ona występuje przeciwko Boku przeciwko Boku to ja ją wypionuję to jest poruszanie się w sferze ducha rozumiesz? bo miłość bliźniemu zła nie wyrządza jak ja będę słuchał swojej matki według ciała przez telefon rozumiesz? i ona będzie mnie dołować to ja będę jej wyrządzał zło bo będę uczestnikiem jej grzechów to nie jest żadna miłość to nie jest miłość miłość to jest powiedzenie komuś prawdy rozumiesz o co tu chodzi? prawdy, to jest miłość miłość polega na tym, że żyjemy w prawdzie, proklamujemy prawdę, to jest duchowe miłość polega na tym po prostu jak już nasza dusza na przykład troszeczkę się staje taka religijna to znowu próbuje wszystkie duchowe rzeczy przełożyć na naturalne, próbujemy je wykrzyczeć ludziom, wymieść i tak dalej to też nie są rzeczy duchowe rzeczy duchowe one są ściśle zawarte w, każe, w Bożych formach pokoju na przykład ja na przykład ludziom w ogóle nic nie tłumaczę oni mi swoje mądrości tłumaczą ja się na nich tak patrzę bo ja już wiem, że oni tak nic ode mnie nie przyjmie patrzę się, a potem się z Nim nie spotykam już a po to się nie mam z Nim spotykać niektórzy ludzie przylatują do swoich kościołów i krzyczą w swoich kościołach i mówią bo taka jest prawda ja mówię, co ty prorokiem się stałeś w swoim kościele? Co mam zrobić? Ja mówię, wyjdź tamto. Wyjdź z Trolandii, koniec. Na groma tam siedzisz i przekonujesz ich proszę ciebie, że, że biały to biały, a czarne to czarne. Wyjdź i żyj wśród ludzi, którzy rozumieją rzeczy. Rozumiesz o co chodzi? Bądź wolny, bądź szczęśliwy. Chodź w duchu. Idź do tych ludzi, którzy Cię potrzebują. Cały ten świat potrzebuje duchowej sfery. Nadprzyrodzonej sfery. Rozumiesz? Nie jesteś ograniczony do jakiejś grupy ludzi. Polska ma prawie 40 milionów ludzi. Człowieku, na groma ci siedzieć w miejscu, proszę ciebie, które nie czai bazy. Chyba, że cię ktoś że cię Bóg powołał na proroka Jeremiasza do tego miejsca. To tak, idź i ci prorokuj. Ale raczej tak nie jest. Raczej tak twoja, po prostu raczej twoja cielesność, twoja duszewność próbuje teraz jakby na siłę coś przypracować. A po co? Żeby sobie coś udowodnić? Nie. W sferze nadprzyrodonej nic nie musisz sobie udowadniać. Jesteś Bożym dzieckiem. Masz tatusia w niebie. Zacznij tym żyć. Zacznij tym się sycić. Zacznij tym się radować. Zacznij w to wierzyć. Zacznij wierzyć Mu w to, że On ma dla Ciebie naprawdę dobre rzeczy. Dobre życie. Że On ma dla Ciebie błogosławione rzeczy. Zobacz, że On chce Cię użyć. Nie ograniczaj się do tego, bo mi się teraz nie wiedzie. Ja mówię, Pan chce Cię użyć. Przestań myśleć, że Ci się nie wiedzie. Bóg chce Cię użyć. Cię użyć. Mówiłem dzisiaj Andrzejowi, jak ostatnio z żoną rozmawialiśmy w samochodzie, jak wiele lat temu, zaczynałem, wiele lat temu, no kilka lat temu, zaczęliśmy naszą służbę, powiedzmy, no nie wiem, jak się nawróciłem. Wszedłem z więzienia i nie miałem pracy, chociaż bardzo krótko, zaraz miałem pracę, ale modliłem się do Boga. Mówiłem, ile mi potrzeba pieniędzy jest. I tak sobie na kartce wypisywałem wszystkie moje potrzeby. I my tam wyszło powiedzmy za 2000 złotych. Mówię, Boże, jak ja będę tyle zarabiał w miesiącu, 2000, to ja będę Tobie służył po prostu wszystkim. A tam było tak, wiesz, że nic mi nie zostawało nawet w cudzysłowie na, na jakąś fajną rzecz. Nic nie miałem, wiesz, tak sobie podliczyłem wszystko. Mówię, Boże, ja tak będę żył. Ja tak będę żył po prostu. Tak będę żył. Jestem w stanie żyć w skrajny sposób, bo, bo wiem, że chcesz mnie użyć, tak? I wiesz, dzisiaj, pamiętam, że nawet Agata wtedy miała chore oczy i były okulary, kosztowały 300 zł. ja mówię to teraz okulary jej, kupię takie rzeczy, wiesz, wiesz tak, tak, takie miałem myślenie po prostu, nie? Tak jechaliśmy sobie przez wczoraj w samochodzie, i mówię, zobacz, Bóg dzisiaj dał nam wpływ na tysiące ludzi. Mamy mnóstwo prawdziwych przyjaciół budujemy kościoły, docieramy do ogromnej ilości ludzi szerząc Ewangelię, uzdrawiając e, uwalniając ludzi mamy dużo pieniędzy i nawet wzrok ma zdrowy, nawet okularów nie trzeba było kupywać, wiesz o co chodzi? Bóg jest dobrym Bogiem ale ludzie chce, żebyś się w tej sferze poruszał porzuć wszystko co naturalne zostaw te rzeczy naturalne pozwól, żeby to płynęło w Twoim życiu Sarciu, co robisz?